Obole czyli, wszystko zaczyna się od jaja przepraszam najwyraźniej uległem psychozie. D, Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka kracji. Zająłem się inscenizacją bitwy pod Grunwaldem, bo tam było prawie 200 tysięcy ludzi, a kompletnie zapomniałem o paradzie Euroschame 2010, która odbyła się też 17 w Warszawie. Podobno zresztą media tego specjalnie nie obserwowały, a szkoda z całej Europy i nie tylko. Zjechało 8 tysięcy tfu, cudzysłów gejów po cudzysłowiu, a także lesbijki można je obejrzeć na fronda.pl. Oraz podobno inne cudaki w paradzie tej wzięło też ponoć udział kilkudziesięciu Polaków, w tym WCZC, Ryszard Kalisz SLD, Warszawa, mógł się już wygłupiać, bo pół roku temu porzuciła go żona i przygarść Polek, jak donosi Rzeczpospolita, pan Tomasz Bączkowski, prezes Fundacji Równości, która była głównym organizatorem parady, nie krył żalu, że impreza nie zyskała wsparcia władz miasta. Tak jak dzieje się to w innych krajach, władze Warszawy kompletnie nie zauważyły Europridę, a szkoda, bo wówczas byłaby to wielka europejska impreza. Nie wiem jak to miasto może aspirować do miana europejskiej stolicy kultury w 2016 roku. Do tej pory przeciwnicy takich parad czuli się o onieśmieleni huraganową homopropagandą. Teraz odważają się wychodzić na ulicę i otwarcie demonstrować swój sprzeciw wobec homomyślnik terroru, bo, jak słusznie powiedział, p. Paweł Kukis Publiczne trzymanie się za genitalia to już nierówno uprawnienie, ale terror za postrof. Organizowano nawet pięć demonstracji. Jedna z nich obrzuciła paradujących jajami co jest wyrazem poparcia dla polskiego przemysłu jajczarskiego który należy, jak wiadomo popierać. Na różnych stronach podawano różne liczby uczestników Marszu Grunwaldzkiego przyjrzenie się relacjom. Na wiadomości gazeta.pl pokazuje jednak, że Marsz Grunwaldzki to spore kilkaset osób, z tym, że Marsz Grunwaldzki nie był pomyślany formalnie jako kontrymanifestacja, jednak homo parada zmieniła trasę, by zejść mu z drogi. Kontrymanifestacje to nieco inna sprawa. Odbyły się, policja zatrzymała sześciu jajomiotaczy i dobrze, tak szkolą się kadry odważnych ludzi. Wszystko zaczęło się jak wiadomo od jaja. Taki areszt bardzo hartuje, choć nie na pewno. Szefostwo policji zapewniło mnie, że policjanci byli rozbawieni i raczej sympatyzowali z obolami, w przyszłości będą w stanie bez obawy podejmować poważniejsze działania w poważniejszych sprawach. Gdy w końcu ten obrzydliwy, skorumpowany ustrój zacznie się walić, trzeba będzie mu trochę dopomóc. Na razie, gratuluję obolom odwagi.